Przed mikrofonem Darek, podcast Radio 9 Lubin, audycja numer 234. Dziś będzie relacja z meczu koszykówki Polska-Austria. Z mikrofonem dziewiątka była oczywiście na lubińskiej hali widowiskowo-sportowej. Nie zabraknie także wizyty wysoko w Przestworzach. Kolejne wydanie magazynu z dziewiątką w obłokach. Zapraszam do słuchania. W środę, 27 sierpnia na wypełnionej do ostatniego miejsca nowej lubińskiej hali sportowej odbył się mecz koszykówki, w którym polska drużyna pokonała w eliminacjach do Eurobasket 2015 Austrię 90 do 85. W przeddzień meczu odbył się trening naszej reprezentacji. O hali sportowej tak krótko mówił Michał Pacuda, rzecznik prasowy Polskiego Związku Koszykówki. oczekiwania oczekiwania sportowej, dowiskowej hali. Wszystko jest, to już dopinamy na ostatniej buzi, także jest naprawdę bardzo fajnie. Trener naszych koszykarzy wypowiadał się o lubińskiej hali. My name jest Mike Taylor, the head coach of the Polish national team. Uh, the arena tu w Lubin jest fantastyczna. Uh we're really excited to play this home game here in Lubin and uh I think that the arena is first class. Um it's it's a very very wonderful new facility and we're excited to uh, to play our, our important game against Austria here uh, in the city of Lubin. Do you think uh, this subject uh, have a great potential for the future? Without a doubt. I think there's a great size. Um, you know, anytime you come to a very first class basketball facility like this, uh it's great. I know that Lubin is more of a handball and volleyball city, uh, soccer city, uh but at the same time I think there's wonderful potential uh with an arena such as this to, you know, uh see what happens next. Uh hopefully basketball can really establish itself here and, and hopefully we have a great performance that gets a lot of people interested. Jeszcze przed meczem o samych rozgrywkach jak też w naszym nowym obiekcie do mikrofonu mówili nasi zawodnicy. Na początek słowa Damiana Kuliga. Nie myślimy o tym, że po prostu to jest rewanż. Po prostu musimy być na boisko i pokazać swoją wyższość. Gramy, wiemy o co gramy, gramy o pierwsze miejsce i o to, żeby po prostu tę eliminację zakończyć przede wszystkim zwycięstwem. I na pewno każdy z nas wyjdzie, da z 100% i będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby ten mecz wygrać. Jesteśmy mentalnie po prostu przygotowani na te częste spotkanie i tylko jak właśnie to się przed nami liczy. I, i tak jak mówię, no Musimy się po prostu wyjść w, w, na takim pełnym zaangażowaniu, graliśmy z Niemcami na wyjeździe i po prostu zacząć dobrze spotkanie od pierwszych minut do Myślę, że musimy po prostu zagrać na 100% w obronie twardo i, i ograniczyć poszczególnych zawodników i zrobić tak, żebyśmy to my po prostu kontrolowali to, to spotkanie i przede wszystkim wygrali. Adam Waczyński. Jesteśmy gotowi na twardą walkę, wiemy, że dla Austrii jest to mecz o wszystko. My chcemy zająć pierwsze miejsce w grupie i żeby to zrobić musimy wygrać to spotkanie, dlatego na pewno będzie zacięty gór. Naszą przewagą, tak jak mówię, będą na pewno kibice, będą nas wspierać, tak jak zawsze. Postaramy się pokazać z jak najlepszej strony, żeby wygrać z Austrią i przypieczętować to pierwsze miejsce w grupie C. Obiekt naprawdę robi wrażenie i z zewnątrz, i z wewnątrz. Jeśli chodzi o same szatnie, to naprawdę jedna z bardziej rozbudowanych szatni, jakie widziałem w ogóle w tego typu falach. No bardzo fajnie, że, że taki obiekt powstał w takim mieście jak W środowy wieczór na trybunach zasiadło ponad 3700 widzów, a przed telewizorami setki tysięcy. Mecz przebiegał przy zagorzałym dopingu kibiców zgromadzonych na lubińskiej hali sportowej. Czekają nas na wspaniałe emocje, na również na to. Remis 81 do 81 spowodował konieczność jakże emocjonującej 5 minutowej dogrywki, w której wygraliśmy mecz, zaś końcowy wynik to 90 do 85 dla Polski. Tak dziękowali naszym zawodnikom zgromadzeni kibice. <śpiewanie> Radio 7 Witam serdecznie, chcę powiedzieć, że to to panował. autobusy Bardzo dziękuję za, za przybycie Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś marketer Tedycznie nazywam się Andrzej Hireno I zapraszam do słuchania internetowego e, Radio Lubin Cześć, mój starszych pilaw, słuchacie Radia 9 Lubin Mówi Grizzly Lee, West Rocker. Słuchajcie, Radia Lubin 9 Pozdro wielkie Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. Po sportowych emocjach czas na podróże. Udamy się dziś wysoko i porozmawiamy z pilotem linii lotniczych. Zapraszam. z dziewiątką w obłokach. Magazyn o podróżach lotniczych przygotowywany z liniami lotniczymi EuroLot. W dzisiejszym wydaniu magazynu z dziewiątką w obłokach przed mikrofonem Darek zaś na łączach telefonicznych po drugiej stronie naszego połączenia jest... Igor Augustyniak, jestem dyrektorem operacji lotniczych w Eurolocie, jednocześnie wykonuję funkcję pilota kapitana na, na samolocie DASZ-8 Q400. Panie kapitanie, proszę przybliżyć i pokrótce opowiedzieć, na czym polega codzienna praca pilota linii lotniczych. Codzienna praca pilota jest planowana z wyprzedzeniem. To znaczy piloci na każdy miesiąc dostają taki swój grafik. Nie pracujemy e, według takich standardów od poniedziałku do piątku i weekendy mamy wolne. Piloci tak nie mają. Piloci mają wolne dni i czasami te wolne dni przypadają zupełnie... To nie są koniecznie weekendy, więc dostajemy grafik pracy na cały miesiąc i ten grafik mniej więcej się sprawdza. Przychodzimy do pracy mniej więcej godziny przed planowanym lotem. Spotykamy się w pokoju to jest taki pokój, w którym zbierane są gromadzone wszystkie dokumenty związane z rejsem. Tam się też spotyka cała załoga i ten lot jest przygotowywany. To znaczy wcześniej dostajemy takie znowu z innego działu firmy lotniczej, który się zajmuje się takim bardzo szczegółowym opracowaniem całego lotu, a my dostajemy gotowy komplet dokumentacji, z którą tą dokumentacją musimy się zapoznać, jeszcze ją opracować i z tą dokumentacją udajemy się już potem do samolotu. Ta dokumentacja to jest m.in. plan lotu, to jest przewidywana pogoda, obserwowana pogoda. Są też takie informacje związane z ruchem lotniczym, ograniczenia ruchu lotniczego. Jest tego całkiem sporo. No i z tą całą dokumentacją już idziemy do samolotu. Tak to wygląda od tej strony takiej przygotowawczej, samej. Po dotarciu do samolotu rozpoczynają się te obowiązki załogi już związane dokładnie z wykonaniem całego rejsu. I tu nie ma jakiejś przypadkowości. Każdy wie, co ma sprawdzić, co ma zrobić. Ten samolot jest przygotowywany. Jeżeli wszystkie sprawdzenia, wszystkie te czelki, przeglądy zostaną zakończone i przejdą pomyślnie, wtedy zapraszamy pasażerów na pokład. I to jest mniej więcej o kwadrans 20 minut, mniej więcej przed startem samolotu. Po boardingu pasażerów znowu kolejne czynności no i z mego samolotu rozpoczynamy nasz rejs, a dalej to już jest ta praca związana już dokładnie z, z lataniem i, i z tym, co robimy w kotpicie. Po zakończeniu rejsu dokładnie ta sama czynność, tylko w drugą stronę, czyli kolejne sprawdzenia, trzeba wypisać trochę dokumentacji. Ta dokumentacja z powrotem zwracana jest do tego pokoju briefingowego i tak się na tym się kończy właściwie nasz rejs. Takich rejsów dziennie robimy dwa. Myślę tu o rejsie, czyli o wylocie z portu bazowego gdzieś, wracamy do portu bazowego, czyli to są dwa odcinki. Z jednej strony wykonuje pan bardzo odpowiedzialną pracę, która jest też niejednokrotnie marzeniem niektórych, którzy kochają latać. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że został pan pilotem samolotu rejsowego, pasażerskiego? Jaką drogę trzeba było przejść, aby piastować to stanowisko? Zacząłem od latania na szybowcach i to jest bardzo dobra szkoła. Latanie na szybowcach uczy wielu takich cech poprawnego latania. Szybowce nie posiadają żadnej, żadnych systemów automatycznych, tam nie ma autopilota. Pilot robi właściwie wszystko sam. Uczy takiego bardzo skoordynowanego latania. To jest takie naprawdę dobre, dobre podstawy. Potem była Politechnika Rzeszowska i tam się w ramach programu studiów na tejże Politechnice kształcą się również pilot. I kończąc tą szkołę, to już są piloci, Mają licencję zawodową, która uprawnia do wykonywania zawodu pilota. To nie jest jeszcze licencja liniowa, która, która jest jakby najwyższym stopniem już wtajemniczenia e, i Ta licencja liniowa uprawnia do tego, żeby być kapitanem e, w przewozie lotniczym na dużych samolotach, ale to jest taki bardzo dobry pierwszy krok. Wiem, że w tej chwili oprócz Rzeszowa są też e, różne inne uczelnie, które oferują w programie swoich studiów. Wiem, że jest hełm, wiem, że jest Dęblin, ma też kierunek cywilny, więc wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby podjąć tą pracę, to zapraszam na te uczelnie. One rzeczywiście wykonują dobrą robotę, kształcą tam naszych potencjalnych pracowników fascynatów lotnictwa. Zapraszamy więc do zdobywania wiedzy i kształcenia się w tym zakresie, chociażby w szkołach i uczelniach, o których pan wspomniał. A teraz dla równowagi, że tak powiem coś o tych, którzy boją się latać. To podobna dosyć spora grupa osób. Przykładem tego jest udział eurolotu, chociażby w programie pod nazwą Pokochaj Latanie. A tak z pańskiej praktyki zawodowej, czy zdarzają się pasażerowie, którzy przed wejściem do samolotu chcą zrezygnować z lotu, albo nawet już są na pokładzie i jest jednak twierdzą, że ten środek transportu nie jest dla nich. Zdarzają się, ale to jest mały odsetek. To już jest naprawdę taki duży stres dla człowieka, który tuż mając bilet w ręku, właściwie to już ten boarding, czyli tą kartę uprawniającą do zajęcia miejsca w samolocie staje na schodach albo nawet na nich nie staje i mówi, że nie ja jednak nie polecę. Raczej zdarzają się osoby, które wchodzą do samolotu i czują się w nich, w nim bardziej zestresowane, jakieś takie niepewne, bo nie czują się tam komfortowo i to i to czasami widać. Mamy szkolony personel pokładowy, który świetnie sobie radzi w takich sytuacjach, potrafi takiego pasażera uspokoić, zająć rozmową, wytłumaczyć. To są takie najbardziej podstawowe działania. Nie, nie, nie pamiętam przypadku, żeby należało wzywać jakąś pomoc medyczną dla takich pasażerów, którzy, którzy boją się latać. Wymagaliby takiej opieki medycznej. Takich przypadków no, nie, nie miałem jeszcze w historii swojego latania. chociaż nie wykluczam, że może się coś tak Niektórzy niemile wspominają lub też boją się turbulencji, na czym one polegają, czy jest się czym stresować, czy możemy na przykład porównać to do podróży samochodem, autobusem, gdy na drodze są wyboje lub jest ona nierówna. To jest dobre porównanie. Jak się jedzie właśnie po jakiejś takiej drodze gruntowej, no to tym samochodem trzęsie i to jest mniej więcej, wygląda tak samo jak się leci samolotem. Powietrze nie jest stabilne, ono nie, nie stoi w miejscu, ono się porusza, stąd też wiatr, stąd też turbulencje i, i to powietrze zawsze wykonuje jakieś ruchy. Im te ruchy są bardziej laminarne, takie bardziej opływowe, to wtedy to powietrze jest bardziej, to nasze, ten nasz lot jest bardziej łagodny. No ale czasami się zdarzają takie sytuacje, że, a, że to powietrze no, bardziej jest turbulentne, co, co odczuwają nasi pasażerowie. To nie jest reguła i ciężko powiedzieć, mi ile lotów przebiega w jakichś obszarach takich bardziej turbulentnych, natomiast no, to się zdarza. To jest jakby wpisane w ten środek transportu. One się mogą zdarzyć, natomiast to nie jest reguła, że się muszą zdarzyć. Czy turbulencje są przewidywalnym zjawiskiem? Jeśli tak, czy, czy współczesna nauka i technologia przychodzi z pomocą w ich przewidywaniu? trochę można nasze pokładowe wyposażenie nasze radary wykrywają chmury które generują turbulencje i jeżeli mamy taką informację to na pewno piloci będą unikali takich turbulencji natomiast są też takie turbulencje które nie są związane z żadnym zachmurzeniem i takich, o takich turbulencjach wiemy jedynie na podstawie prognozy meteo mamy wskazane obszary gdzie takie turbulencje mogą wystąpić natomiast nie mamy wskazanek do dokładnego miejsca mamy też wskazania dotyczące wysokości na jakich mogą one wystąpić. Więc to też jest informacja dla pilota. Jeżeli będziesz leciał wyżej, albo jeżeli będziesz leciał niżej, to możesz uniknąć tych nieprzyjemnych dla pasażerów zjawisk. I, I tak się właśnie dzieje. Piloci unikają tych obszarów, albo jeżeli nie wlatują, no to wtedy proszą o zmianę wysokości lotu. Czyli nie ma się praktycznie czego bać, jeśli chodzi o turbulencję. To zjawisko możemy przewidzieć, możemy spróbować go uniknąć. Czy może jednak możemy się czegoś obawiać? Jeżeli chodzi o turbulencję, to nie. Nie ma się czego bać. No właśnie można się bać oblania kawą, jeżeli ktoś nie zdąży jej wypić i to jest główne zagrożenie związane z turbulencją albo innym płynem, albo zalania sobie, nie wiem, ubrania, laptopa, czegokolwiek. Odwiedza Pan w swojej pracy wiele portów lotniczych. Jak wiemy chociażby z poprzednich audycji linie lotnicze EuroLot operują głównie w kraju, ale nie tylko, bo również latacie Państwo do kilku miast europejskich, proszę zdradzić, czy jest jakiś port lotniczy, czy to nasz krajowy, czy też zagraniczny, który lubi Pan najbardziej, lub który zrobił na Panu jako pilocie jakieś wrażenie? Niedawno byłem pierwszy raz w Lublinie i bardzo sobie cenię ten port lubelski, bo jest naprawdę fajnie zrobiony, jest dobrze przygotowany do takich naszych regionalnych operacji. W jednym z odcinków naszego cyklu przybliżaliśmy również właśnie port lotniczy w Lublinie, o którym pan wspomniał. Niestety w Lublinie, na Dolnym Śląsku, skąd nadaje podcastowa dziewiątka, nie ma żadnych rozkładowych, yy, regularnych rejsów lotniczych. Lublin posiada również lotnisko cywilne, z którego niejednokrotnie korzystają samoloty, chociażby biznesowe, ale do dyspozycji pasażerów pozostają najbliższe porty, oddalone mniej więcej tyle samo drogi od Lublina. Są to Wrocław, jak też Zielona Góra, skąd już niedługo także będzie można polecieć właśnie eurolotem. Zaczynamy teraz loty Zielona Góra, Kraków, to niedaleko Lubina, tak. Praca pilota i kapitana samolotu pasażerskiego jest bardzo odpowiedzialna i niełatwa, jednakże w codziennym życiu zdarzają się różne sytuacje, czasami śmieszne. Czy zna pan jakąś taką, która przytrafiła się na przykład panu lub innej załodze waszych linii, a jest związana właśnie z przelotem samolotu i jest to sytuacja śmieszna po prostu? śmieszne rzeczy. Może mi się to nie przytrafiło, ale znam kolegów, którzy podczas startu to jeszcze było na naszej naszych poprzedniej flocie, to lataliśmy na ATR-ach. I tam konstrukcja tego samolotu wyglądała tak, że jest kokpit, gdzie siedzą piloci. Za kokpitem był przedział taki bagażowy, gdzie były bagaże pasażerów i dopiero za tym przedziałem bagażowym była kabina pasażerska. W tymże przedziale bagażowym był pies zamknięty w klatce i podczas startu ten pies z tej klatki jakoś tam się mu udało wydostać i znalazł się u oficera na kolanach. Więc załoga przerywała start, e, znaleźli właściciela psa, psa z powrotem do klatki i dopiero potem kontynuowali cały rejs. No, Ale to nie była standardowa historia, to było coś czy zupełnie takiego skoro wspomniał Pan o flocie Waszych linii jak reagują pasażerowie na samolot turbośmigłowy? Nie latacie już jak wiemy z poprzednich odcinków magazynu z dziewiątką w opłokach na samolotach odrzutowych, do których przyzwyczajają nas chociażby filmy media. Przypomnijmy latacie Państwo na samolotach kanadyjskiego producenta. Są to samoloty turbośmigłowe, bombardiery Dash 400 Next Generation Jak ocenia Pan ten samolot? Jest to na co dzień Pańskie narzędzie pracy znaczy pasażerowie podchodzą do samolotu i mówią, e jaki on stary i wtedy słyszą odpowiedź, że ten samolot nie ma, nie wiem, dwóch lat albo ma rok, więc e, wtedy są nieco trochę zdziwieni. Mówią, że na pewno to jakaś słaba konstrukcja, jak mówimy, że została zrobiona przez Kanadyjczyków we współpracy z Amerykanami i tak dalej. To jest e, duża jednak firma, która produkuje różne rzeczy, m.in. Bombardier też... E, produkuje tam jakieś zestawy kolejowe i tak dalej, bardzo szeroka produkcja. No to już trochę część argumentów, że jest stary i że niepewny i tak dalej już jest, zaczynają się czuć bezpiecznie. Ten samolot jest rzeczywiście, jeżeli chodzi o turbopropy, wydaje mi się, że jest w tej chwili liderem na świecie. Turbopropy to są te samoloty o napędzie, o takim napędzie śmigłowym i to jest specyfika samolotów na krótkich i średnich trasach. Po prostu są one najbardziej oszczędne. Na naszych trasach, na których wykonujemy połączenia, jesteśmy porównywalni z samolotami odrzutowymi i to ekonomicznie. ekonomicznie, myślę tu o porównaniu czasu lotu. Natomiast jeżeli chodzi o ekonomikę, to na pewno je, je przewyższamy. Bo zużycie paliwa jest dużo niższe na takim, w takim samolocie, niż w samolocie odrzutowym. Więc to jest na pewno plus takiego samolotu. On jest zrobiony już według takich najnowszych trendów, standardów. To jest samolot, który ma wyposażenie właściwie nieróżniące się od samolotu odrzutowego. Jeżeli wejdzie pan do kokpitu, zobaczy pan ekrany właściwie, na których są wyświetlone wszystkie informacje dotyczące pracy silników, lotu i tak dalej, i tak dalej. Taki naprawdę obecny światowy standard. Latamy, tak jak wspomniałem, z prędkościami samolotów odrzutowych na, na tych trasach, na których operujemy. Operujemy trochę niżej, latamy trochę niżej niż samoloty odrzutowe i to też jest specyfika tej pracy. Dotyczą nas wszystkie właśnie te związane z pogodą zagadnienia, czyli turbulencje, burze. Wszystko to jest jakby uwzględnione przy produkcji tego samolotu. Czyli ten samolot się nie boi w zasadzie oblodzenia. Posiada pełną instalację umożliwiającą loty bez widoczności ziemi w oblodzeniu. Pełne wyposażenie do podejścia, do podejść precyzyjnych w mgle przy widoczności, przy ograniczonej widoczności. Wszystko właściwie zależy od wyposażenia portu lotniczego. Jeżeli sport lotniczy spełnia nasze wymagania, to, to my jak najbardziej możemy tym operować. Bardzo dziękuję za rozmowę i przybliżenie pracy, tym razem pilota linii lotniczych. Jednocześnie zapraszamy wszystkich słuchaczy do podróżowania liniami lotniczymi Euroloty, jak już wiemy, nie tylko z Wrocławia, najbliżej z Lubina, ale także już z Zielonej Góry. Bardzo dziękuję, zapraszam na pokład. Już niebawem zaczynamy ze Zielonej Góry Zloty, także zapraszamy. Bardzo dziękuję za udział w naszym programie udzielenie tego wywiadu. Nie pozostaje mi nic innego na koniec, jak życzyć Panu w imieniu swoim, jak też wszystkich słuchaczy. Tyle samo startów i lądowań. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. W dzisiejszej audycji o numerze 234 to wszystko, co dla Was przygotowałem. Kolejny podcast za dwa tygodnie. Zapraszam do usłyszenia. Cześć!